do z jedenastego rozdziału. Czytamy od trzeciego wiersza do 12. I tam zwołym moim świadkom moc i będą odziani wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, owiem bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz zadnie ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamienić w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekrót zechcą. A gdy już złożą... Swoje świadectwo zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie Pan ich został krzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać Dlatego, że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi, lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i trach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli i usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich, Stąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku nieprzyjaciele, zaś ich patrzyli na nich. Paragon, który akurat mamy przed sobą choć y, opisuje jeden z najtrudniejszych czasów na Ziemi to tchnie y, takim powiewem Bożym, ponieważ y, jak do tej pory rozważaliśmy Bóg zsyła sądy, tam szaleje. Przychodzą kataklizmy, jedno po, drugi, po drugim. A tu mamy opis, że właśnie w, tym, w tej drugiej połowie ucisku, kiedy te moce niebios już będą poruszone, wtedy oto pojawia się dwóch ludzi, przyjmijmy to literalnie, którzy... Będą działać w imieniu Boga. Jest to y, prawdą, że w ogóle w y, przeszłości Bóg także działał często poprzez y, dwóch. To znaczy, że y, Bóg posługiwał się y, Pewnymi ludźmi, którzy mieli szczególne zadanie. A często były to pary. Mam na myśli, że na przykład Mojżesz i Aron, akurat jej rodzeni bracia, czy też Jozue i Kaled, jako ci, którzy przewodzili po śmierci Mojżesza, czy też Ezechiel i Daniel, chociaż w różnym wieku to jednak Ucześni sobie prorokowali podczas wygnania do Babilonu. I tutaj akurat mamy dwóch, którzy są niewymienieni z imienia, jednak jak zauważymy rozważając, są, mają pewne podobieństwo charakterów do mężów bożych z przeszłości, do Mojżesza i Eliasza. Tak, Też byli posyłani po dwóch, co ma swoje znaczenie, że lepiej dwóm niż jednemu i choćby wyjeżdżając do więzienia, czy. Cokolwiek, robiąc dla Pana, dobrze jest się jeszcze na kimś oprzeć. Po drugie, jeden drugiego może poprawić. Dlatego Bóg często ma taki zamiar właśnie, żeby akurat pobudzać serca dwóch, którzy by szli razem. Też świadectwo dwóch po prostu na tej ziemi jest to świadectwo, które i też Bóg podpiera, jeżeli e, ktoś przedstawia się jednemu, to jednak po prostu Bóg daje znowu do serca komuś drugiemu. I jednak, jeżeli, ktoś, jeżeli diabeł się przedstawia jednemu, to Bóg po prostu posyła drugiego i, i to też musi być razem, iść. Pan powiedział, że na oświadczenie dwóch lub trzech świadków niech będzie oparta każda sprawa. No i też zgromadzamy się no iś, e, jako i lub trzej. jest napisane, że którzy stoją przed Panem w To jest ta najmniejsza liczba z tych dwóch świadków. Myślę, że my dziś możemy to podnieść i do nas, jako ludzi wierzących, w, tym ostatnim, w ostatnich dniach czasu łaski, że jest nas niewielu. Ale tu czytamy, że dam dwom moim świadkom moc. Czy też po prostu uzdolnię ich do tego, żeby oni w tych trudnych, ciężkich czasach jedną zaświadczyli o mnie. I to jest coś, co jest też i nam dane nam osobiście i dobrze jest, jeśli będziemy też i rano się modlić, Panie, co dziś mogę dla Ciebie uczynić. Tu czytamy, że oni byli odziani w wory. Jest to słowo, które w Biblii się pojawia w i w pierwszej Mojżeszowej także w innych miejscach, czy w księdze Esteri. To odzianie w bór, jest to właściwie takie odzianie wełny zrobionej z kozi czy w wielbłądzie sierści, a więc bardzo niespecjalnie wygodne, bardzo ubogie i świadczy to o uniżeniu, czy też o pokucie. A więc ich postawa wyraża pokutek, której zabrakło w narodzie izraelskim jako w całości. To są ci, którzy tak jak Ezraż, czy jak Nehemiasz, czy jak Daniel odczuwali tę wspólnotę z całym narodem i właściwie przepraszali Boga za wszystkich. Czy też w imieniu wszystkich i to są właśnie tacy ludzie, którzy mają świadomość świętości Boga. Widzimy, że ich czas prorokowania był również ograniczony, 1260 dni, a więc to jest też i dokładnie te 3,5 roku. Ktoś może sobie zadać pytanie, dlaczego akurat zostało to tak roz bite na te poszczególne dni. Odpowiedzią może być to, co jest w psalmie 56. dziewiąty wiersz. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłach swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twoim dni tychże mężów Bożych nie były dniami radości? Czy też nie będą dniami radości? Będą oni, e, tak powiedzmy, no, samotnie spać. E, będą mieć wiele przeciwności. Będą musieli e, reagować poprzez sądy tak jak Eliasz czy jak Mojżesz, będą żyć pośród skorpionów i też niewątpliwie będzie im ciężko z tym, dlatego też i możemy to rozumieć, dlatego Bóg kazał zapisać jako że dni ich prorokowania Właśnie ze względu na to, że każdy ten dzień był im trudny, czy też był powiązany z cierpieniem, ale te wszystkie dni były policzone i łzy zebrane. Taki bukłak. I y, można z tego wnioskować, że również za swego życia byli pocieszeni, a zapewne już u Pana, jak tu do tego dojdziemy. punkcie tutaj. Y, zostaną pocieszeni. To zwiastowanie, czy ta służba y, tych dwóch światów, czy w ogóle tych świadków Bożych, y, tak się wydaje, że będzie w tej pierwszej połowie ucisku, i Bóg po prostu szczególnie ten pierwszy czas tego ucisku y, będzie, jak no, można powiedzieć, błogosławił i, i darował, że to świadectwo Jego po prostu będzie się rozchodziło po całej ziemi. No jest to oczywiście, y, naprawdę będzie cud, skoro i przez te, tak krótki czas y, będzie właśnie prorokowanie ale ono będzie miało e, taki szczególny e, no ci, ci świadkowie będą e, mężami, którzy, którzy jednak e, oni nie będą e, szczególnie e, jak powiedzieć oznaczeni czy widziani e, w tym świecie ale widać będzie szczególnie właśnie taki to, że oni byli, będą nie, mieli jednak moc i y, tą, tą całkowicie uniżoność i będą y, to ludzie, którzy w tym jakby duchu jakby Danielowym tu będą przed Bogiem y, występowali i prorokowali. Oczywiście tutaj to proroctwo też i widzimy, na pewno będzie to czas, kiedy te rzeczy, które oni będą wypowiadać, to słowo, które będą mówili, ono będzie się, ono będzie się wypełniało. I ci, którzy oczywiście będą słuchali tego, no, będą ponosić konsekwencje tych różnych proroków, które na ich oczach będą się wypełniać, tak jak mamy to w Królewskiej to dotyczy Eliasza, który właśnie, kiedy ta, wysyłał ten, ten, można powiedzieć, ten król, żeby sprowadzić tego Eliasza do siebie, to on właśnie, tych, tych, tych żołnierzy, można powiedzieć, spuszczał ogień i niszczył. Oni dostaną tą moc Boga. do nas to opowiedziane, tu jest zapisane przez 1260 dni i też musimy i sobie zadać pytanie, ile my mamy jeszcze czasu do tego, żeby testować Ewangelię. Ile jeszcze mamy czasu do tego, żeby ogłosić po prostu to, że czas łaski trwa. Kochani, czas wiemy, że się kończy, a może... Powiedzmy sobie szczerze, że przechodzi dzień, dzień za dniem, a my po prostu tego nie robimy. Bo jesteśmy zbyt zajęci, bo mamy ważniejsze rzeczy, bo yy, właściwie no, nie mamy tego na sercu, żeby właśnie ogłaszać ten najspanialszy czas, jaki w ogóle na, na ziemi istniał. Czas płaski. I czas tego, że Pan Jezus Nasz Sprawiciel przyszedł, aby ratować grzeszników. Wiemy, że takiego wspaniałego czasu już nie będzie i też Bóg wzywa nas, abyśmy właśnie się do tego przyłożyli i modlili się konkretnie o to, tak jak się powiedział, co mam dzisiaj Pani dla Ciebie uczynić. I oczywiście to nie mają być wielkie rzeczy. Nie mamy przecież jechać do Ameryki, ani do Afryki, ani nie wiadomo gdzie, ale mamy po prostu tu na tej ziemi i na tym miejscu opowiadać ludziom. Przez naprawdę małe rzeczy. Przez modlitwę, przez roznoszenie traktatów i przez to, że to nie tylko, możemy powiedzieć, mają wyznaczeni bracia czy siostry to czynić, ale każdy jeden z nas ma to robić. Bóg w swoim ciele nie ma ludzi, którzy są bez darów. Tak samo jakbyśmy możemy powiedzieć, powiedzieli, że jak może ktoś być bez, tak, by, tak by ciało człowieka miało być bez jakiegoś, możemy powiedzieć, zarządu. Tak samo każdy jeden z nas nie jest bez daru. Każdy z nas ma jakiś dar. Jeżeli nie mamy daru, tak sobie myślimy, to na pewno mamy dar modlitwy. Każdy jeden z nas taki posiada i myślę, że to najlepiej możemy Bogu przedłożyć. Po ci Mężowie też będą, może wiedzieć, oni będą też jakby poganiani, dlatego że będą wiedzieć, że naprawdę czas jest bardzo krótki. My dzisiaj, może to jest taką, powiem, trochę chorobą ze względu na to, że nie wiemy, kiedy nasz pan przyjdzie i kiedy czas się łatwiej skończy i dlatego to mówimy, może jutro to zrobimy. Ci mężowie jednak będą wiedzieli, że czas jest bardzo krótki i oni będą wykorzystywać każdy jeden dzień na to, żeby o tej mocy, o tym doskonałym Mesjaszu, który przyjdzie, opowiadać. czwarty wiersz mówi nam, że poniczą dwoma drzewami oliwnymi, które stoją przed Panem ziemi. To bezpośrednie nawiązanie do no, Prozosta Zachariasza z czwartego rozdziału. I na początku y, i na końcu tego rozdziału jest ta rzecz zmiankowana. E, to powiedziane w drugim wierszu. E, kiedy mówi Zachariusz, oto, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest siedem lamp. A lampy, które są na jej szczycie, mają po siedem knotów, dwa drzewa oliwne stoją obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. I też potem w dwunastym wierszu jest pytanie pyta, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika i co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie mój Panie. A on odpowiedział, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Coś, co jest też i pomocne w, tym, w tej księdze Zachariasza, jest to, że jest tu mowa także o dwóch. Jest mowa o arcykapłanie Jozłe, to nie jest ten Jozłe, który wprowadził Luz, tylko jest arcykapłan Jozłe, Chodzi o tych, którzy powrócili z Babilonu. Więc on jest tym duchowym przywódcą. I jest też Zerobabel, czy Zorobabel, wymieniony w tym czwartym rozdziale, który wyszedł właśnie z Babilonu. Jest on wymieniony, choćby w księdze Zrasza, był z plemienia Judy, który odbudowywał tę świątynię, kiedy oni powrócili. Więc też mamy dwóch, którzy współpracowali ze sobą. I oni też tak jak najbardziej bezpośrednio byli tymi drzewami oliwnymi. To można tak sobie wyobrazić, że oto jest świecznik, z tym, że nie ma tam wosku, ale jest oliwa, są knoty i w tym obrazie jest tak, że to nie ktoś przychodzi do lewa oliwę do tych naczyń, gdzie są te knoty, tylko jak gdyby bezpośrednio z drzewa jest złota rurka i ta oliwa jest dostarczana do świecznika i w ten sposób ten świecznik cały czas się pali. A więc tak mówiąc bardziej zrozumiale, to oni powodują, że to świadectwo jest zachowane, czy wydawane. Duch Święty działał, działa właśnie przez, czy działo przez tego Jozułego i Zorobabela. I również tutaj mamy tych dwóch mężów, przez których będzie działał Duch Święty i którzy będą właśnie tym świadectwem. Bóg zawsze chce mieć świadectwo, jakiś znak swój na ziemi i dlatego był, byli i ci mężowie, Starego Testamentu, czy Job, czy Abraham, ale też i e, potem był ten lud Boży, Izrael. E, I teraz Bóg ma swoje zgromadzenie po to, żeby to światło Boże, ta lampa się świeciła, żeby ona była widoczna, żeby ktoś mógł ją zauważyć. E, I właśnie ci dwaj byli e, tym świadectwem jest pewien szkopuł w tym, pewien kłopot, to znaczy tu jest mowa o dwóch świecznikach akurat w czwartym wierszu, a w Rosji Zachariasza jest jeden. Trudno to jest bezpośrednio wyjaśnić. Być może rozwiązaniem jest to, że są dwa świeczniki, dlatego, że możemy mówić tak jak to było w rozdziale siódmym. Była mowa o tych narodów izraelskiego zapieczętowanych. A w drugiej połowie tego siódmego rozdziału widzieliśmy ten tłum, który, który był z narodów. A więc można by tak to widzieć, że są dwa świeczniki, dlatego, że jest tym jest tak gdyby ukryte to, że Będą i ci z Izraela, i także ci z narodów, którzy będą w tamtym czasie wierzący. Być może jeden z tych dwóch nie będzie Żydem. Trudno jest to określić. W każdym razie pewne jest to, że oni będą kierowani przez Pana, że będą w imieniu przy Pana działać i że też Duch Święty będzie działać przez nich. Będą świadczyć o Panu. Wiersz 5 i szósty mówi nieco na temat ich działania. I czytamy właśnie w piątym wierszu, że ogień bucha z ich ust, co myślę, że nie powinniśmy rozumieć dosłownie, nie będą to takie smoki, które będą wziąć ogniem, tylko jak już Ludwik wspomniał o tym w przykładzie Eliasza, który zsyłał czy też na Jego Słowo Bóg zsyłał ogień i pochłonął te dwa oddziały, tych pięćdziesięciu, którzy wyszli aresztować Go, to właśnie w ten sposób ten ogień na ich Słowo byłby ściągany na ziemię. I tu czytamy, że pożera ich wrogów. A więc widzimy też i wielką opozycję, która będzie wobec ich. Jest napisane, jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, a więc będą tacy, którzy będą chcieli ich zniszczyć, będą chcieli ich podejść, będą chcieli ich zabić. Ale Bóg da im mądrość i yy, narzędzia do tego, żeby się bronić, żeby każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę, zginął. Yy, trzeba to powiedzieć, że w czasie łaski Bóg daje dary, ale takich nie. Ma. Yy, w Nowym Testamencie bardzo rzadko można znaleźć coś takiego, że Bóg daje jakiś cudowny dar po to, żeby no, zesłać sąd. Mam na myśli, jest taki przykład, choćby kiedy apostoł Paweł sprawił, że ten Elymat za nie widział. To jest w Apostolskich chyba w 13 rozdziale zawsze te dary służyły do uzdrawiania, do skrzeszania, do budowania wierzących, tak jak apostoł Paweł mówi, że ma ten dar ku budowaniu, a nie ku burzeniu. Aczkolwiek nieraz też się groził, że przyjdzie, żeby też się rozprawić. Także i Jan coś mi ten temat wspomina. Ale to chodziło raczej o nazwanie prawdy po imieniu, a nie o jakieś no, wywołanie sądu. W każdym razie, tutaj widzimy, że Oni będą mieć tę moc. Również i szósty wiersz mówi, że będzie, będzie też i ta moc do zamykania niebios, aby nie padał deszcz za dni ich przodokowania. I to nam także, tak jak ten ogień z nieba, to również nawiązuje do Eliasza, który jest to znamienne. Dokładnie przez taki sam czas na Jego modlitwę deszcz nie pada. 3,5 roku, co czytamy też w liście Jakuba w 5 rozdziale, w 17 wierszu. I ten drugi z tych świadków, tak możemy to przypisać, będzie miał tę moc, czy też obaj będą mieli to samo, ale tak jest rozróżnione. Mają też moc nad wodami, aby je zamieniać w krew, a więc to, co działo się za Mojżesza, że krew była i w nilu, i w źródłach wód, i we wszystkich naczyniach, w studniach, wszędzie. To jest dopiero przerażające. A więc widzimy podobieństwo do Eliasza i podobieństwo do Mojżesza. Już niejednokrotnie było zadawane pytanie, czy to będzie rzeczywiście Mojżesz i rzeczywiście Eliasz. Tym bardziej, że roztwo na temat przyjścia Eliasza jest w Księdze Malachiasza. Niektórzy też i mówią, no bo przecież Mojżesz i Eliasz przyszli na górze przemienienia, byli widoczni przez apostołów wraz z Panem. Ale to znowu nastręcza pewnych trudności. Po pierwsze, że dlatego, że. Jan Chrzciciel przyszedł w duchu i mocy Eliaszowej. A więc nie był to Eliasz, był to syn Zachariasza, Jan Chrzciciel. Nie był to ten Eliasz, który żył w tamtych czasach, za czasów Ahaba. Mimo tego, że Pan Jezus powiedział, Eliasz już przyszedł i zrobili z nim to chcieli. A więc Pan Jezus mówi Eliasz, ale to w sensie w duchu Eliaszowym, w jego charakterze ktoś przyszedł, a nie, że dokładnie ten Eliasz, który przedtem żył. Więc tak by to trzeba rozumieć. Po drugie, tutaj czytamy o tych świadkach, że oni zostaną zabici. No a to by oznaczało, że gdyby to był Mojżesz, ten drugi, no to wtedy by drugi raz umarł. Bo przecież już raz umarł i Pan go pochował. I to znowu rodzi problem, dlatego że w do Hebrajczyków czytamy, że postanowione jest ludziom raz umrzeć. W tym wypadku Mojżesz umarłby dwa razy. Byłoby to no, jakiś nieporządek w tych Bożych rzeczach. Dlatego myślę, że takie szukanie tego, tej dosłowności akurat w tej sprawie prowadzi nas na manowce. Znaczy jest tak, że są to ludzie czy będą to ludzie, którzy będą działać w sposób taki jak Eliasz, czy też w takim charakterze jak Mojżesz. Będą wysyłać sądy na niewierzących. Natomiast nie będą to konkretnie ta, ci y, ludzie z imienia. Kiedy tak się przypatrzymy tym sądom, które oni będą mogli czynić, to jakże straszne to jest na tej ziemi. Jakże straszne dla tych ludzi, którzy tam będą żyć, bo jakże wielu będzie takich, którzy właśnie, ludzi niewierzących, którzy będą chcieli właśnie im wyrządzić szkodę i jakże widzimy, że za czasów właśnie Eliasza to dwóch po pięćdziesięciu tam poszło i dopiero trzeci, można powiedzieć, jakby się upamiętał i prosił Eliasza, żeby zachował jego życie. Widzimy, że teraz to jeszcze będzie więcej zmożone, że w tych ludziach po prostu nie będzie jakby można mieć bojaźni Bożej, bo tamten, można powiedzieć, ten jeden dowódca 50 jednak miał bojaźń w sercu o swoje własne życie i prosił Eliasza, jeżeli jest mu senne, to życie, żeby zachował jego i jego żołnierzy. Tutaj myślę, że taka rzecz w ogóle jakby nie będzie miała miejsca, że ktokolwiek będzie myślał, że trzeba byłoby prosić tych, powiedzieć, świadków bożych, tych, tych proroków, żeby zachowali ich przy życiu, żeby można powiedzieć, jeżeli jakiś dowódca wojska, czy może być jakiś prezydent, czy ktokolwiek wyśle swoje oddziały po to, żeby zniszczyć tych właśnie proroków, to oczywiście będą to robić bezwzględnie i oczywiście zginą ze względu na to, że, że Bóg da im taką moc. To jest zdumiewające, jak po prostu Bóg tutaj daje człowiekowi moc. My no Dzisiaj jednak Duch Święty jest w nas i świat ma przez nasze świadectwo przekonać się o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tutaj już skończył się czas łaski i to, i dlatego po prostu, że ludzie nie przyjęli Pana Jezusa jako swojego zbawiciela i nie uwierzyli Mu i weszli w ucisk wielki i Bóg nawet i przez ludzi, przez swoich świadków, przez swoich mężów, będzie sądził ten świat i tych ludzi, którzy po prostu Jemu nie uwierzyli, którzy Jemu się nie chcą poddać w ogóle. Ten szósty wiersz jest też znowu wielką karą y, dla całej Ziemi, bo z jednej strony nie będzie padał deszcz, jak i to będzie wielką stratą y, dla w ogóle całego, możemy powiedzieć, y, do wszystkich roślin i w ogóle całego, y, możemy powiedzieć, gospodarki, możemy powiedzieć żywnościowej, a z drugiej strony no, oczywiście, i, a z drugiej strony ta woda, która jeszcze będzie w ogóle, jeżeli Wyobraźmy sobie, że nie będzie spadało przez 3,5 roku. Ja nie wiem, czy to tak naprawdę będzie, ale, ale jeżeli by było to, to, to samo proroctwo i to, ta sama sytuacja co za Eliasza, to 3,5 roku nie pada też i jeszcze po prostu w pozostałej wodzie, która pozostała jest krew. Ale zresztą to mamy przecież chyba w szóstym rozdziale, wydaje mi się to. Znaczy, to w jeśli Tomasz ma myśli. Ale w szóstym tam. też mamy, żeśmy to rozważali. Chyba, że to Wcześniej było, ale tu akurat jest napisane, wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew. To służyli na to. A to, to było wcześniej, przy okazji... I tutaj, y, ja nie. Przy okazji y, nie, nie. pierwszej y, trąby. Pierwszej, tak? Przepraszam, spogiem przemieszanych w kryzioł drugi, druga trąba. Jedna, trzecia morza zamieniła się w kry Tak. Także no, będzie to yy, no, ten świat, który jednak yy, szczególnie musimy to podkreślić. Że Bóg sądzi yy, ten, to miejsce i w ogóle ten, ten okręg ziemi który nie przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i tu jest akurat mowa oczywiście o Izraelu. Konkretnie to miejsce. Bo pierwsze wiersze nam mówiły o świątyni i dalsza, dalszy opis, który tutaj jest, jest, jest właśnie mowa o tym, że właśnie w tym miejscu w Jeruzalemie i wokoło i w całym Izraelu ludzie po prostu będą sprzeciwiali tym świadkom, tym prorokom i yy, właśnie i osądzi, i co miejsce bardzo mocno. Jaki to będzie po prostu ten szósty wiersz, jaki to będzie wielką grozą yy, i wielkim, możemy powiedzieć, yy, o, sądem dla tej ziemi, to nie możemy sobie w ogóle tego wyobrazić. Myślę, że Wyty takie dalekie wchodzenie w te, w te wiersze, ale jednak musimy sobie y, też i otworzyć serce na to, że skoro y, potraktowano na tej ziemi właśnie w tym mieście, bo tu jest też napisane o tym, że gdzie ich, ich Pan był krzyżowany, w tym mieście tak potraktowano Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Bóg już raz to miejsce osądził w 70 roku. Ale teraz znowu, y, można powiedzieć, ten buntowniczy naród Izrael chce zbudować to miasto i świątynię, i Bóg znowu musi osądzić dlatego, że oni nie chcą przyjąć Pana Jezusa, który w tym mieście był krzyżowany, który w tym mieście, możemy powiedzieć, weszedł do tego miasta i został wypchnięty na najgorsze miejsce y, powieszony na krzyżu. Bóg inaczej nie może postąpić, skoro własny Jego Syn y, został tak poniżony i tak wypchnięty, i tak upiczowany, i tak opróty, to jakże sprawiedliwy Bóg nie powinien sprawiedliwie osądzić. Może... To w tym czasie, to ten, co będzie ta ofiara właśnie powinien być zniesiona, nie? To będzie się w tym czasie. Tak. To będzie ta ofiara właśnie no. nie? Jeśli rozumiemy, że to jest Druga połowa ucisku, a więc to jest w połowie ucisku, to jest napisane, w połowie tygodnia zostanie zniesiona i wtedy ten posąg stanie. A więc oni będą to w czasie, kiedy ten posąg będzie stać. To nie będzie ofiarowana. To nie będzie ofiarowana, tak? Czyli w momencie, kiedy już antykryzys będzie... No, że oni na tym czasie jak będą składać, nie? Musimy wiedzieć, że ten, że to w ogóle mogłyśmy skutować z tej ofiary, nie? To jest to nie na miejscu, opaniem by No to będzie dopiero znamkowane w 13 rozdziale. ale księga Daniela mówi wyraźnie, że to będzie w połowie tygodnia, więc te pierwsze trzy pół roku ofiary będą według przepisów całego testamentu składane, a w połowie Antychryst zmieni to i stanie posąg i myślę, że o tym czasie właśnie tutaj czytamy. Kiedy już to będzie. to Bardzo ważna uwaga.